Boże, bez sensu. Dobra, jeszcze raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w setnym odcinku Karpiewego Podcastu. Są dzisiaj ze mną Paweł. Cześć, witam wszystkich. Szymas. Cześć wszystkim. I Michał. Cześć, witam Was. To nasz setny odcinek podcastu, ale jednocześnie pierwszy odcinek Q&A, czyli po polskiemu Zapytaj Karpia. I ruszamy szybciutko z pierwszym pytaniem, które przeczyta Paweł. Pierwsze pytanie, które otrzymaliśmy jest od Bogusi, która napisała... <słyska> Pierwsze pytanie otrzymaliśmy od Bogusi. Pytanie jest dosyć długie. Eee, nie, dobra, nie będę tak mówił, bo to brzydko. Pierwsze pytanie otrzymaliśmy od Bogusi. Napisała. Karpę Noctem kojarzy się z dobrym horrorem. Przez ostatnie lata waszej działalności dbaliście o to, by promować wartościowe rzeczy, a przed kiepskimi ostrzegać. Urodziny serwisu to dobra okazja do podsumowań i snucia planów. Eee, z czego jesteście szczególnie dumni? Co dalej? Jakie macie pomysły na rozszerzenie działalności? I co jeszcze chcielibyście osiągnąć w najbliższej przyszłości? to może Aga. No, z czego jesteśmy najbardziej dumni? Nie wiem jak chłopaki. Ja tak sobie myślę, że powinnam powiedzieć, że biuletyn, bo to był kawał fajnej roboty. I No ale niestety, bo okazało się ile trzy, trzy biuletyny i ciągle przekładamy następne, więc myślę, że trochę wstyd się tym chwalić jednak. Więc może jednak podcasty. Cztery, cztery wyszło. Nie wiem. Pierwszy był Lovecraft, później był Krew i Flaki, później był... Nie, drugie Polska była Polska była. Groza. Polska Groza, potem Krew i Flaki, no cztery, bo czwarty był e, robiony przez, przez Was, nie przeze mnie. E, tam nic nie robiłam i to była Polska Klasyka Grozy, tak? Mm -hmm. Tak, można to Najlepszy. ująć. No, tak, dużo osób chwaliło ten biuleten. No, ale no, wydaje mi się, że ta głupia się tym chwalić w momencie, kiedy żeśmy to tak naprawdę zostawili, bo... Później już jakoś nie było czasu, wszyscy poszli do pracy i... <głos> ale, w ale w sumie, tak się śmieje, ale w sumie tak, nie? Na dobrą sprawę. Tam to, żeśmy jeszcze robili jako studenciaki. Mhm. Mm no, no, to lata temu było. No. Także, także jeżeli miałabym powiedzieć tak szczerze, to chyba jednak podcasty. Bo to jest fajne. Ale czy można być z tego dumnym? Ja nie wiem, to jest trudne pytanie. Bogusia, jak zwykle, trudne pytania. <głos> A wy chłopaki? <głos> może tak bardziej osobiście, nie? Wiesz co, ja w ogóle, ale to już kilka razy chyba o tym mówiłem, że dla mnie strasznie taką fajną rzeczą, tak może to nie jest z czego jestem dumna, ale która jest fajna, bo wynika z karpy, to jest to, że po prostu, znaczy wiem, że to tak brzmi bardzo, bardzo tak, jakbym się chciał podlizać, ale po prostu można było kupę fajnych osób poznać w różnych miejscach. I to, czy przy karpy, czy na jakichś, wiecie, wyjazdach, na jakichś spotkaniach, dla mnie to jest mega fajne, bo naprawdę poznałem, no, dużo ludzi, do których inaczej, inaczej bym nie trafił. No to w sumie no, to tak. bez, bez Karpy by się pewnie nie dało. No tak, na pewno, nie? Ja to, boże, przecież to już naprawdę jednak, nie, połowa mojego życia, nie, znaczy no na oprawie. Prawie połowa mojego życia to właśnie forum i, i ludzie poznani przez, może nie do końca Karpę, bo przez forum, ale, bo, farf, bo Karpę w sumie wynikło z forum. Ale ty ja wiem, bo tak pytanie chyba było, z czego jesteśmy dumni, więc tak chyba, chyba trochę omijasz to pytanie. <śmiech> Dobra, ale dalej, bo tam było jeszcze, tak? Czyli z, z czego jesteśmy dumni i jak chcemy się rozwinąć jeszcze. Ja myślę, że to będzie ciekawsze, jak się chcemy rozwinąć i tak sobie myślę, że nie wiem. Znaczy ja myślę, że no jak, taką... Jak to nie wiesz? No nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, nie mam taką pojęcia jedną co rzeczą, teraz... którą na bliską przyszłość możemy chyba powiedzieć, to jest to, że raczej nie wyjdziemy za bardzo na YouTube'a. A ja właśnie miałem powiedzieć, rozwój? że jak, o, jako, inne zdanie. Ja, jak, jako. wielce. Te, o, jako redakcja o wielce telewizyjnej urodzie właśnie wejdziemy wkrótce w YouTube. Myślisz? Ja się wczoraj skóry pytałem, jaką kamerkę musiałbym kupić, żeby móc wejść na YouTube, w sensie ile musiałbym zainwestować. Tylko niestety. Oczekiwałem prostych odpowiedzi w stylu kwota od do, a on mi odpisał coś na zasadzie, stary, toż to elaborat. To znaczy, to jak następnym razem pogadamy, to ja ci wszystko opowiem, bo to będzie elaborat. No już się boję, już mi się odechciało. I nie, już zrezygnowałem, jest, niestety. Jest... Już o tym gadaliśmy, to jest za wysoki próg wejścia, nie? Praca, to trzeba się nauczyć, stylu rzeczy i w ogóle, i nie. No i znowu czas po prostu, tak? No. Kolejna rzecz do ogarniania, do reklamowania i tak chyba, dalej że, w związku z tym. Ch chyba, że wyjdziemy w ten sposób, że e, tak jak e, niektórzy podcasterzy, czyli tło dajemy i po prostu klip z, z podcastem, nie? Mhm. To jest ale, to, ale to może, Ale czy to jest rozwój, to nie wiem. Nie wydaje mi się, no. żeby to było znaczy, rozwój. Ja jednak mówię, jest, bo to tak mówię, bo tak naprawdę nie wiem, czy w tej chwili jest coś, co tak by trzeba było, powiedzmy, rozwijać wszerz. No Mamy już różne rodzaje, zresztą będziemy pewnie o tym później dalej mówić. E, Jakichś form, które używamy i myślę, że są fajne i po prostu będziemy się ich trzymać. I bardziej chodzi o to, żeby się tego trzymać dalej i po prostu no, robić tego jak najwięcej. Po, po tylu latach istnienia serwisu i po też różnych właśnie to, co Ty, Paweł, wspominasz w formach chociażby aktywności, no to już też trudno jest tutaj przewidywać jakąś rewolucję w najbliższym okresie. To, co, to, co też myślę, że jest jakoś tam warte wspomnienia, no bo to w kategoriach średnioterminowych planów już widać, no, no to karpie się pojawiają coraz częściej na imprezach różnego rodzaju jako prelegenci, bo to jest jakoś tam, można powiedzieć, godne uwagi, no, no bo tak w zasadzie ile? Od dwóch lat jakoś tak się pojawialiśmy na Pyrkonie, a teraz no, zaraz Kopernikon z prelekcją o horrorze cielesnym, zaraz Kwason, gdzie tu o potworach, tutaj o world fiction, czy miejscach w word fiction, także widać, że gdzieś tam no, zaczynamy wychodzić troszeczkę do ludzi w trochę inny sposób niż standardowo poprzez zwykłą pisaninę albo gadaninę podcastową. Tak, myślę, że to jest słuszna uwaga i faktycznie yy, nie wiem jak, jak wy, ale ja miałam taki plan, żeby trochę właśnie wejść do ludzi, nauczyć się mówić do ludzi, bo to też jest sztuka. Nie? Do, do mikrofonu to jest taka pierwsza bariera, którą trzeba przekroczyć, a później na żywo do ludzi kolejna, tak mi się wydaje. No myślę, że tak, że to też, ale to, to, to wiesz, ale też wydaje mi się, że, że to będzie tak od przypadku do przypadku, bo nie zawsze jest czas na wyjazd, bo to też dużo, dużo zaangażowania. No wiadomo, ale okay. nawet jakaś jedna, dwie imprezy w roku, a biorąc pod uwagę to, że jest nas jednak czwórka, no to pewnie tych występów będzie ciut więcej niż, nie wiem, właśnie dwa na przykład, no to już jest coś. Poza tym właśnie jak przeczytałem to, z czego jesteśmy dumni, to pytanie, to pomyślałem dokładnie o ostatnim pyłkonie, że no zebraliśmy się, przygotowaliśmy się całkiem nieźle Przyszło dużo ludzi, prelekcja była udana, feedback był pozytywny. No i to jest coś, z czego właśnie można być dumnym. No bo tak co do reszty serwisu, przynajmniej odkąd ja tutaj z wami jestem, no to po prostu wszystko się kręci. tak. No i z każdego nie wiem, tekstu, publikacji, podcastu można być jakoś tam dumnym, ale to nie jest coś, o czym można by teraz na przykład mówić. nie Ale ten pyrką to była taka naprawdę... Fajna rzecz i też rzecz taka pozytywna bardzo osobiście, właśnie ta możliwość spotkania się i takiej pracy terenowej, nie tak naprawdę, no bo jednak redakcja portalu internetowego, no to można pracować ze sobą, się w ogóle nie znać, nie poznać, nie zobaczyć nawet nigdy, a tutaj naprawdę się się spotkać, dograć się i no i fajnie to wyszło z mojego punktu widzenia. No, a ja właśnie tak mi się przypomniała mi się jedna rzecz, którą właśnie chciałem akurat jeszcze zrobić. ja wiem, że to jest mój wstyd już od dawna, ale chciałem robić jakieś wywiady. I cały czas ich nie robię i to się zbieram do tego już straszliwie dużo, ale słowo daję, że kiedyś, kiedyś się do tego jakoś, bar... no nie powiem, że przyłożę, a po prostu zacznę, zacznę je robić. Nie no, przełożenie się to, że było za dużo, wystarczy, że zaczniesz, nie? No, tak. Ale, ale to się też właśnie łączy z tymi y, wszelkimi imprezami, dlatego, że ja najchętniej, musiałem się jeszcze zaopatrzyć w jakiś dyktafon, ale najchętniej bym korzystał z takich okazji, że jestem gdzieś na wyjeździe i tam bym kogoś po prostu na żywo przepytywał. To, to w ogóle jest coś, co bym bardzo chciał zrobić. Chciałbym po prostu, żeby o. w formie podcastów Powiem... to było, ale takich no najlepiej właśnie na żywo w rozmowie. Powiem Ci, że, że faktycznie... Tu jest pole do, do rozwoju, bo też o tym myślałam, że trzeba by było jakoś tak wdrożyć się w właśnie w przesłuchiwanie ludzi, nie? Z zewnątrz. Przesłuchiwanie? To jest, tak, trudne, przesłuchiwanie. To jest trudne, bo zawsze się chce zrobić jest... tu jak najlepiej, a... A to jest zawsze nowa osoba, która jeszcze nie nagrywała, no bo co, będziemy z podcasterami robić wywiady? Bez sensu. Nie, akurat tego bym się nie obawiał. Wydaje mi się, że to nie, nie ma co demonizować tej strony technicznej, szczególnie jeżeli to miałaby być rozmowa tylko na zasadzie właśnie dyktafon, ty no, dyktafon i rozmówca. Na żywo no tak, to... ale. Dygtafon leży po pewnie, biedy, ale ja mówię tutaj przez Skype czy coś, no bo Aha, naprawdę ten, nie masz skoro, za no. bardzo możliwości, żeby się spotkać ze wszystkimi, nie? No, bo ty masz ile? Skończysz. Dwa razy w roku <śmiech> okazję się I spotkać. I problemy techniczne, <śmiech> no. które też mogą trochę napaść krwi na początku nagrywania. No, spotkasz się z jakimś pisarzem, nie? godzinę umawiania się, a tutaj nagle pstryk, bateria padła, albo coś. Mm. Totalnie widzę siebie w takiej sytuacji. To, to na szczęście są analogowe długopisy, więc... O ja, to na pewno by było. I tak wiesz, wyobrażam sobie takiego Podlewskiego, jak Pawłowi tak mówi po, po literce. Znaczy może nie po literce, ale po, po zdaniu, takie krótkie zdania, nie? I no, coś tam, jak było potem tam w razie, no tam nie wiem, już nie pamiętam. Nie no, ja myślę, że musiałbym to po prostu zapisywać w formie tego takiego, wiecie, z, z ten tego zapisów. widma jakby z Audacity i później bym to zeskanował Ach. i wkleił. Tak miałbyś tak rękę, tak być drgała, nie? Nie. No. do Dobra, planów, czy... to jeszcze... A? Nie wiem jak wy, ale ja mam nieustannie jakieś takie pomysły większe. Znaczy, regularnie nachodzi mnie ochota, by zacząć czytać na przykład jakąś wielką serię mm. książek, czy też bliżej poznać jakiś konkretny nurt w grozie, jakiś konkretny podgatunek, a przy okazji właśnie może ponagrywać, może coś napisać, tylko właśnie takie Porywanie się na coś wielkiego zawsze kończy się na tym, że potem jak już mam to przed sobą na półce i zaczynam się tam bliżej przyglądać, planować, to się okazuje, że zajęłoby mi to nie wiem rok. Czasu jednak brakuje. Ale teraz, może jak powiem na wizji, to w sumie będę miał większą motywację. Ja planuję omówić już od roku, od ubiegłego pirkonu kilkanaście, może nawet więcej takich współczesnych niemieckich mini powieści grozy. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, czy w podcaście, czy w tekście, czy może tak i tak, ale no chciałbym w końcu to zrobić. Znowu zacząłem to czytać i może bym w końcu skończył, bo tak zaczynam jeszcze raz niestety. I może właśnie. Wiem, że to jest nisza w niszy, w niszy i też autojęzycznej, <głos> ale Znowu może kogoś jest... zainteresuje. No będzie mi mieli statystyki w kosmos. Nie? <głos> no, no czy. Wiem, wiem o czym mówisz, bo ja tak siedzę z tym utknęłam z tym biuletynem o zombie. I w sumie, i w sumie też mnie to przeraża, że tak grzebie w tym grzebie i w sumie nie wiem czy się kiedykolwiek wygrzebię. Ale no właśnie... czy coś jeszcze mam do dodania tak, że masz nie no chciałem powiedzieć, że właśnie, nie wiem, ja tak miałem na przykład z takim bardziej młodzieżowym kryminałem, nie, taka nagła zajawka, tak pomyślałem sobie, w sumie to, to jest ciekawe zjawisko i tak można by się w to wczytać, zacząłem kupować po prostu książki masowo, bo zaczęło się od prezentu dla dzieciaka ze świetlicy, w której jestem wolontariuszem i przez to po prostu trafiłem na kilka serii. No i skończyło się na tym, że skompletowałem jedną, tam jakieś pojedyncze egzemplarze to kupiłem, ale potem jak już właśnie ten pierwszy flow minął, to to teraz leży i czeka. Miejsce no no bo, bo nie można było kupić jednej, przeczytać, zobaczyć czy to coś warte i ewentualnie wtedy wchodzić w całą serię, tylko kupić kartę. książki. Ale nie książek. jedną przeczytałem, nie, tylko właśnie po jednej w... kupiłem jeszcze dwadzieścia. To by nie było w stylu masa, nie? No, no, no, no właśnie, nie właśnie mówię, że to, tak dokładnie. Kartą książek od razu, a później się zobaczy. <laughs> dokładnie. Dobra, lecimy dalej z pytaniem. Okej, okay, mam Paweł. czytać, tak? Dalej? Tak, tak. Chyba, że coś jeszcze zostało od Boguści, bo tam było kilka, nie? Nie, no i co jeszcze chcielibyśmy osiągnąć w najbliższej przyszłości? Znaczy, dobra, ja jeszcze chciałem właśnie jedną rzecz dopowiedzieć tylko, bo to jest też takie coś, co troszkę do tego podchodzimy, ale ja po prostu chciałbym więcej czytać rzeczy takich zagranicznych, nie, niewydawanych w Polsce. I ja tego w ogóle mam też na Kindlu jakieś tony, i, I straszno mam ochotę to poczytać, ale tyle wychodzi po prostu rzeczy tak na bieżąco, które też bym chciał poczytać i które zazwyczaj po prostu gdzieś biorę do recenzji, że mi czasu nie starcza. A na przykład teraz jestem już tak przesycony horrorem, po przeczytaniu, znaczy horrorem, powiedzmy umownie horrorem, po przeczytaniu Kawki i dwóch Lovecraftów, że muszę sobie naprawdę parę dni przerwy zrobić, bo, bo nie jestem w stanie już na to patrzeć, chociaż było super. Dobra, i co, lecimy z kolejnym pytaniem. Tak. Tak. Kolejne pytanie dostaliśmy od maszynisty Grota. I pyta on o to, czy, czy mamy jakąś chronologię spis tytułów, o właśnie, spis tytułów, tematów, które w kolejności zostaną w przyszłości zrecenzowane, umówione, czy, czy to głównie na żywioł, czy też odbywa się to głównie na żywioł. No to właściwie już trochę jakby zacząłem o tym mówić. Ja mam zawsze bardzo dużą kolejkę tytułów. I ona jest przytłaczająca. Ja mam takie książki, które chciałem do recenzji sobie wziąć, czy to właśnie już, już, już są do niej zaplanowane, niektóre jeszcze czekają, nie wiem, od grudnia. I nie ma w tym jakiejś większej kolejności, bo po prostu czasem na jakąś daną rzecz po prostu totalnie nie mam siły. Tak jak teraz na przykład, jakbym miał przeczytać kolejnego Lovecrafta, no to bym już nie dał rady chyba. No mi się wydaje, że trudno jest tak na dobrą sprawę planować, bo tak jak ja też mam zawsze jakąś kolejkę lektur, to w planowaniu problem jest taki, że bardzo często to, co człowiek planuje przez jakieś rzeczy obiektywne, nie wiem, brak czasu czy inne tego rodzaju historie, zaczyna być ciągle odkładane, a na przykład wpada w to miejsce jakaś nowinka, która jest wyjątkowo kusząca, i, i na przykład od razu się człowiek na nią rzuca i, i chce o tym opowiedzieć na przykład, czy, czy nagrać podcast I, i, i to z tego względu mi się wydaje, że tak średnioterminowo, bo jeszcze krótkoterminowo to można powiedzieć, że jakieś tam plany mamy, bo no zaczęliśmy chociażby te serie nasze o opowiadaniach i gdzieś tam plany na te najbliższe podcasty w głowie już mamy, jak to by miało wyglądać. Tak jak Szymas też już w sumie powiedział o najbliższych planach, to, to też gdzieś tam się pojawia. Agatę się o biuletynie zombie, mamy wiszący nad nami biuletyn o horrorze cielesnym, więc można powiedzieć że tych, tych planów trochę jest natomiast ciężko by było pewnie ustawić jedną chronologię, no bo to mówię zawsze, zaraz o przyjdzie październik pojawi się nowy Hill na przykład a się obejrzymy będziemy chcieli pewnie przeczytać i porozmawiać tych premier jest na tyle dużo w tej chwili że, że po prostu no zawsze też coś tam wpada bieżącego, interesującego tyle tak, ale właśnie w stosunku o tych opowiadaniach tego nie da się zaplanować. Tak? Chociażby przez fakt, że chcielibyśmy omówić dużo rzeczy tak i przeczytać też dużo rzeczy i tutaj nagle coś wpada, to coś wypada, tu się na coś nie ma ochoty. Nawet z tymi opowiadaniami. Ja mam wrażenie, że my już wstępnie zaplanowaliśmy kilkadziesiąt podcastów o opowiadaniach, bo Aż tyle tytułów jakoś tam gdzieś tam wpadało i je gdzieś tam zapisywaliśmy i wciąż dochodzą tylko nowe i nowe, nowe pomysły, nie? A czasu <grych> jakoś tak nie przybywa niestety. Znaczy, bo to, to też warto wspomnieć, że jakby słuchacze i czytelnicy widzą serwis przez pryzmat strony, natomiast My gdzieś tam funkcjonujemy też prywatnie i to jest często tak, że nam się jakieś nowe rzeczy rodzą, że tak powiem w trakcie dyskusji, gdzie zaczynamy rozmawiać o podcaście, na przykład o opowiadaniach i od razu rodzi nam się pomysł na 10 innych nagrań albo właśnie na, na jakiś tekst albo cokolwiek innego. No i później ty na otworzenie jest... działalności gospodarczej. <głos> albo Aga Dagle czyta późną nocą biografię Beksińskiego i stwierdza: ej, a może byśmy nagrali o Szulcu? albo o kimś tam. No właśnie, tak, właśnie. Tak. To, to dokładnie z tego, z tego wynika, że też każdy z nas czyta różne rzeczy, tak na długą sprawę, no bo to, to nie ma co się oszukiwać, że też ile osób w redakcji, tak każdy ma troszeczkę inny profil czytelniczy, na innych rzeczach się skupia na bieżąco, i, i to później jest tak, że jak się gdzieś tam miksują te, te trochę różne gusta, różne lektury i tak dalej, no to powstają w ten sposób różne pomysły na, na jakieś dyskusje, bo pojawia się, pojawiło się też pytanie o podcasty, do którego pewnie zaraz przejdziemy, no to to też właśnie tych planów, często te plany właśnie się wiążą z jakimiś tam dyskusjami, no bo fajniej nam jest nieraz porozmawiać na żywo i spojrzeć na jedną rzecz wieloma oczyma, czy oczami. Kto mnie poprażni? Chyba, je, chyba jednej Cisza, cisza. Jedziemy. Ja, myślę, że, ja myślę, że to jest słuszna uwaga i w sumie to jeszcze czasami się pojawiają, tak prywatnie ludzie pytają coś tam o karpę, to chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że my mamy jakiś tam szczegółowy plan albo że ja chłopakom mówię, co mają zrecenzować, tylko to za każdym razem jest tak, że każdy z nas po prostu prywatnie ma jakieś swoje chęci i niechęci i każdy wybiera sam sobie lektury i każdy, e, nie wiem, robi to po prostu na co ma ochotę. To nie jest tak, że ja tam siedzę na tronie i mówię chłopaki, w tym tygodniu to ja chcemy trzy recenzje Lovecrafta, bo mamy słabe statystyki <głosy> i trzepiemy Lovecrafta. <głosy> Tylko no jakoś tak nie wiem, kiedyś było trochę inaczej na, na karpę, tak jest, tak z 10 lat temu, nie <niedobro> żartuję, tak z 8, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę, jak się chce coś takiego robić, to naprawdę trzeba dość mocno sobie ułatwiać to, co się czyta i, i po prostu robić to, co się, na co się ma ochotę. Tak samo jak w sumie później będzie pytanie, czy dlaczego więcej, albo dobra, to w sumie możemy przejść do tego pytania sobie, dlaczego jest więcej podcastów niż tekstów, tak? Chyba było jego pytanie. Mm -hmm, tak. No. I od razu, od razu no. się tylko wtrącę, że przeanalizowaliśmy no. to i wcale nie wygląda na to, że jest więcej podcastów, tylko być może ze strony właśnie czytelników i słuchaczy to tak troszeczkę wygląda, dlatego że, że faktycznie przez... Obok ten... tekstów znaczy, jest dużo śmiesz, tak, e, tak, że pojawiło e, Jerry, się... Śle... Jerry, wróć, źle powiedziałeś, że powiedziałeś, że nie jest więcej podcastów. Jest więcej podcastów, ale nie jest mniej recenzji tekstowych. O, tak, do, o, do tego tak. chciałem zmierzyć, ale ładnie to ujęłaś nie mam już nic tak. do dodania. Znaczy, chodzi mi po prostu o to, że robimy to na całą ochotę, tak? Seba tam w innej rozmowie w internecie pytał, jak tam, czy statystyki, co nam mówią statystyki. No statystyki. Szczerze bym myślałam wcześniej, że statystyki nam mówią, nie nagrywajcie podcastów, ale nie, one nam mówią, że tak samo, mniej więcej tyle samo osób słucha podcastów, co czyta teksty, nie licząc oczywiście biblioteki grozy wydawnictwa CNT, nie wiem czy to jest C CIT czy CNT, nieważne. Właściwie CNT. Cinti, tak, bo to był Crime and Thriller, chyba od tego jest ten skrót. Mhm. No ale wróćmy do meritum. To, to tylko one tam nabijają zawsze statystyki. Jest, nie wiem, 7-8 razy więcej wejść niż na wszystko inne. Ale poza tym, wszystko jest mniej więcej czytane podobnie, i bardziej zależy od tematu niż od formy. I w sumie się zgubiło mi, nie wiem, co chciałam powiedzieć, a ale chodziło mi o to, że, że bawią nas podcasty i będziemy to robić, dlatego że jeżeli będziemy się zmuszać do czegoś, bo to jest bardziej korzystne statystycznie, to... Po prostu nam się to znudzi i nam się nie będzie chciało tego robić. No, taka jest, taka jest, no taki jest pragmatyzm tej sytuacji, tak? Nie robimy tego dla pieniędzy, bo z tego nie ma pieniędzy. Dla pieniędzy robimy inne rzeczy. Robimy to dla fanu. Jeżeli to dla, dla fanu dla zabawy, no to, no to musi być fajne, a fajne w tej chwili mamy zajawkę na podcasty, może kiedyś będziemy mieli na coś innego, może kiedyś na YouTube'a. To będą też wszyscy mówić, myślę, czemu że... już nie nagrywacie podcastów, tylko robicie to, to wideo, czy wy myślicie, że ja mam ochotę oglądać, jak Szyma zdłubie w nosie, a Brodzikowa to w ogóle brzydko wygląda? No nie wiem, co tam. Ale w ogóle trzeba zaznaczyć, że to też nie jest tak, że my zmieniliśmy medium. My po prostu do tego medium dobiegamy różne tematy, bo przecież na przykład takie Q&A na papierze wyglądałoby zupełnie inaczej, a co dopiero niektóre dynamiczne moim zdaniem dyskusje na temat tych na chociażby opowiadań. Jakby to zrobić w tekście? Niby ale można nie, robić teoretycznie, tekstowe teoretycznie czterogłosy, można. Na, natomiast, ale natomiast to jest też takie... nie. mnie to się... nie trafia na papierze, Nie. No, czterogłos, ale żeśmy, bo on my, jest sztuczny. Myśmy w ogóle też o tym rozmawiali trochę na tym panelu o podcastingu, którego zapis tam można odnaleźć w archiwum karpiowego, że, że po prostu właśnie jeżeli chodzi o dyskusje, to podcast się lepiej sprawdza, najzwyczajniej w świecie, no bo to jest lepsza dynamika, lepsza chemia, a poza tym na niektóre tematy łatwiej rozmawiać właśnie w ten sposób, chociażby ze względu na to, że właśnie wspomniałem przed chwilą, że każdy z nas ma jakieś tam swoje zainteresowania i to też daje na przykład w dyskusjach na, na temat jakiegoś określonego tekstu kultury troszeczkę jakby większą dynamikę i ciekawsze spojrzenie wydaje mi się, no bo jednak chociażby przez to, że nie wiem Paweł to jest chodząca encyklopedia klasyki i, i się czuje w tym temacie doskonale ma troszeczkę inne spojrzenie niż no, na przykład tutaj Agnieszka, która właśnie się preferuje, nie wiem, taką powieść współczesną czy, czy horror współczesny na przykład powiedzmy to szczerze, zombie. Aga gardzi tą grozą starą co? Nie. Dlaczego? Ale nie, nie zmieni się temat jeszcze. Przypomnę na przykład dyskusję o czytelnictwie. nie? Tak sobie pomyślałem, że teoretycznie każdy z nas mogłoby napisać krótki tekst publicystyczny, tak, jakiś tam esej, felieton, spoko, ale wtedy by nie byłoby tej dyskusji, tak? byłyby cztery głosy. Ale żadnej polemiki. A na znowu w podcaście, jak to fajnie wyszło, jak na przykład w którymś punkcie ja się z Agnieszką tak jakoś stagłem, tak? Mieliśmy taką cięższą Ach, spinę no, i to się było tak płuczyć, fajnie nie? słychać, nie? Że nagle w tekście by to nie wybrzmiało w ogóle, nawet gdyby to był dwugłos, bo to by było jakoś tam ułagodzone, a w podcaście dało się słyszeć, jak się na siebie wkurzamy nagle. I, i to jest właśnie świetne w podcastach. Do takich tematów nadają się dużo lepiej niż teksty. Rozumiem, że zwyczajne recenzje, no to wtedy można... No, napisać po prostu ten tekstik, ale przy niektórych rzeczach podcast to nie jest tylko inne medium, ale to jest nowa jakość no bo jednak do, do no taka dyskusja coś wnosi więcej ponad taki zwykły tekst, no bo, no bo właśnie to, co wspominasz, no pewnych rzeczy, nawet jeżeli byśmy próbowali to, to napisać, no pewnie nie udałoby się przekazać w taki, w taki konkretny sposób, no bo no, no jednak próba dyskusji na papierze no ona zawsze jest związana z jakimś chociażby poślizgiem czasowym i to później później to, to czuć że to jest jednak mniej dynamiczne bardziej wystudiowane a, a jednak podcast daje pewną taką naturalność Dobra, ja tylko jeszcze chciałem dodać. Myślę, że z 90 rzeczy, które omawiamy właśnie w podcastach, to są rzeczy, po, o których ja bym nic nie napisał, bo ja mam jakby osobną zupełnie kolejkę rzeczy, o których chcę coś napisać, a osobną, no to co właściwie robimy w podcastach, to zawsze zazwyczaj ustalamy grupowo i ja bym prawdopodobnie większość tych rzeczy, albo nie sięgnął, albo nie sięgnął w danym momencie. Także to jest totalnie taka wartość dodana. To znaczy, że tak, że tam, gdzie nie byłoby podcastu, prawdopodobnie nie byłoby po prostu nic. I tych Dokładnie. recenzji byłoby mhm. mniej więcej tyle samo. No nie wiem, może faktycznie ja na przykład solówki nagrywałam, to napisałabym recenzję zamiast nagrywać podcast, nie? Ale w sumie to tak naprawdę od tego odchodzimy, bo już będą chyba tylko rozmowy, a nie solówki. No mm. myślę, że tak. A tych podcastów ostatnio jest dużo, bo Mando się wziął na, za tą serię z Richerem i dlatego jest jej tak dużo. Tak I za metrę, no właśnie. Bo nam wyrabia trochę 200% normy. Znaczy ja jeszcze mogę powiedzieć, że ja teraz przez chyba dwa, ponad dwa miesiące właściwie napisałem trzy recenzje i no to nie jest w gruncie rzeczy zbyt dużo, ale ja bym nie był w stanie napisać nic więcej. I ja po prostu, no ja, ja nie twierdzę, że to są jakieś arcydzieła, bo pewnie nie są, ale po prostu tak się z nimi straszliwie męczyłem, że no. no... Znaczy ja już w ogóle założyłem w pewnym momencie, że nie czytam nic nowego, dopóki nie skończy tych tekstów, bo jakbym musiał do tego dołożyć czwartą. A ja cały czas poprawiałem te trzy w kółko i zmieniałem akapity i coś tam zupełnie, jakby nie potrafiłem tego skończyć. I. No więcej by tego po prostu ode mnie w tym czasie nie było. Czasem mi się trafi tak, że, że jest tego dużo, czasem nie wiem. Po prostu trafi się trudny temat i staram się napisać coś sensownego, no a mam ograniczone moce w tym temacie. Dobra, ja myślę, że już starczy tego gadania mhm. o podcastingu i przejdźmy do następnego pytania. A, i chyba jest to trudne pytanie. To czytaj. Czy kiedykolwiek dostaliście bana od jakiegoś wydawcy za poniewieranie i czołganie jego książek? To jest pytanie od Wojciecha Bo e Boże, był jeden autor, który się obraził, to już wiemy, choć to też historia warta powszechnego opowiedzenia. Znaczy tak, po pierwsze taki mały disclaimer, to nie był jeden autor. <laughs> Ale ogólnie <laughs> odpowiedź jest, odpowiedź brzmi nie. Nigdy nie dostaliśmy żadnego bana od wydawcy. E bo też, po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że nigdy nie uwzięliśmy się żadnego, na żadnego wydawcę, że nie było tak, że jednego wydawcy żeśmy tam kilka tekstów pod rząd dawali e, bardzo krytyczne recenzje, zazwyczaj to są rzeczy porozrzucane po różnych wydawcach, różnych e, autorach, nie, nie uwzięliśmy się ani na żadnego konkretnego jednego autora, ani na żadnego wydawcę e, i no wydaje mi się, że po prostu nie było powodu, tak, bo Wydawcy też wiedzą, tak, że wiedzą, co wydają, wiedzą, że coś może się nie spodobać i, i chyba nie było takiej sytuacji, żeby ktoś miał jakieś, jakieś wąty do nas. No To chyba po prostu bardziej, zdecydowanie bardziej emocjonalnie do tego właśnie autorzy podchodzą niż wydawcy. Tak, tak bo, bo, no bo wydawca ma jakiś tam dystans do tego, tak, to nie są, oni to tylko wydają, to tylko pieniądze dla nich są, a nie... Zresztą tutaj się też nie ma co czarować. No, bardzo często się zdarza tak, jak było zresztą w ostatnim przypadku e, splątania, że nasza recenzja była jedną z niewielu negatywnych. Także no, wydawca tak, myślę, że, że to po prostu może przeboleć. No, jedna się trafi taka powiedzmy masakra i, do, i bardzo dużo mega pozytywnych recenzji, więc no, taki błąd statystyczny. Tak, a też inna sprawa, że yy że po prostu, no tak, no nie wzięliśmy się na żadnego konkretnego wydawcę, więc zazwyczaj jest tak, że jedna recenzja jest, jest pozytywna, a inna negatywna. No, na jedno splątanie przepada jedno malowidło, które żeśmy pochwalili, które wzięliśmy pod swój patronat, tak, więc trochę by było dziwnie, gdyby wideograf nagle się obraził za to splątanie, tak, skoro przed chwilą chwaliliśmy malowidło, czyli, no, no nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba wydawcy, że jeszcze nie ma tak, że wydawcy się obrażają na negatywne recenzje i rezygnują ze współpracy. No i w sumie to tyle. <grych> Czy ktoś ma coś do dodania? <grych> nie jedziemy z pytaniem kolejnym. I drugie też jest od Guni. Czy uważacie, że źle piszących autorów należałoby kierować na zajęcia reedukacyjne, czy zakazywać wykonywania posługi literackiej? No nie, to bez sensu jest to pytanie tak naprawdę. Sorry Gunia, no ale sam wiesz, że sobie jaja robi zadanie, to pytanie. Oczywiście, że powinni się sami we własnym zakresie uczyć, a jak się nie nauczyli i nie umieją pisać i dalej wydają, to to jest tylko i wyłącznie ich problem. No i wydawnic, nie, bo właśnie wydawca też przecież wie co wydaje. No jeżeli takie słabe dzieło trafia na rynek, to to prawdopodobnie też się sprzeda. No kurde, to takie mamy czasy, zresztą zawsze były. Nie wiem, czy te czasy się zmieniły, czy, czy zawsze takie były, ale to nie jest tak, że tylko dobre książki się sprzedają. Sprzedaje się mnóstwo gówna, sprzedaje się, najlepiej sprzedające się książki to nawet częściej są gnioty źle napisane, które po prostu miały świetny marketing, niż jakieś naprawdę dzieła, bo to był Zmierzch, to był grej, sorry. No, krót, krótka piłka dla mnie. Ja bym przewrotnie odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że oczywiście, że nie trzeba kierować na jakąś reedukację, -re natomiast muszą się liczyć z tym, że będą dostawać na Oktem negatywne recenzje i, i nie mogą płakać z tego powodu no ale tak, no taka prawda, wydajesz coś to niestety musisz się liczyć z tym, że komuś się nie spodoba i to nie jest, to nie dotyczy tylko e, pisarzy, którzy piszą kiepsko, ale też no nie wiem na przykład kiedyś czytam recenzję Orbitowskiego, ci został zmiażdżony jako w ogóle jakiś nienormalny człowiek w ogóle, kto tak pisze, nie? Bo komuś się nie spodobało no ludzie mają prawo do swojej opinii możemy też mieć opinię na temat czyjejś opinii, wiadomo, tak to działa no ale no takie jest życie, jeżeli się coś wydaje, to no to niestety, no. Ta książka, to, ten utwór żyje własnym życiem i, i założę się, że... W sumie nawet mogę podać przykład. No, pan, pan Małecki, z tego co pamiętam, to chyba gdzieś w jakimś wywiadzie mówił, że dobra, nie, bo teraz się przestrzelę. Ale czasami są pisarze, że mówią, że się wstydzą swoich pierwszych utworów, które były Twardów publikowane. na pewno I co? tak nie wiem, czy to Małecki. Nie chcesz też kłamać teraz w podcaście, bo już zacząłem wątpić w swoją pewność. Tego, ja od że to... raz zacząłem wątpić, jak powiedziałeś, że Małecki, bo w sumie mnie się jego pierwsze publikacje podobały. Ale, ale wiesz, ale może do niego z perspektywy czasu wydają się słabe, nie? Każdy też swoje rzeczy ocenia inaczej, tak? Dużo jest pisarzy. Pamiętam, że Twardoch pisał, mówił w jakimś wywiadzie, że że chyba jak bałby się wracać do swojej rzeczy, bo właśnie bałby się tego, żeby je źle ocenił. I, i wydaje mi się, że jest mnóstwo na pewno pisarzy, którzy w pierwszym takim ataku entuzjazmu wydają coś, co, co, czego będą się wstydzić kiedyś, nie? I, I co mają zrobić? No i nic z tym nie zrobią. No, no takie no, jest styl życie, się nie. zmienia, doświadczenia życiowe Dokładnie. się zmieniają, światopogląd się zmienia. Jakbyśmy my swoje pierwsze ręki teraz zobaczyli, to też byśmy mieli niezłą bekę, Nie. O, ty Jaga ostatnio podrzuciłaś ten link do jakiegoś mojego opowiadania. Ja, ja zobaczyłem link, to się poczułem zażenowany. <głos> no, na forum, nie? No. no właśnie, z internetu jeszcze można usunąć, nie? No ale jak książka trafiła do bibliotek, no to. Pff. Dlatego, dlatego, drodzy autorzy, bądźcie odpowiedzialni, piszcie odpowiedzialnie, bo nigdy nie wiecie, Ale albo może by o, też piszcie właściwie... pod pseudonimami, zawsze no. można pseudonim zmienić artystyczne. No. Można by też właściwie powiedzieć, że autorów należałoby karać po prostu przez ich nieczytanie, no tylko jest problem taki, że my ich właśnie czytamy, nawet tych gorszych często. I to czasem się zdarza, że po kilka razy się do takiego wraca. No, ale... no i trudno w sumie przewidzieć też, jakie będzie to następne dzieło, nie? bo pierwsze może no. być genialne, drugie może być beznadziejne i na odwrót. A, no, Dlatego właśnie, na też ciężko też. jest wskreślić no. tak kogoś, nawet po masakrycznej swojej powieści. Dobra, lecimy dalej. Piotr Borowiec. Kiedy będzie kolejny biuletyn? Kiedyś. <laughs> no co tu powiedzieć? No, no wiesz, będzie, będzie. Jak Kiedy go skończymy, będzie. znaczy jak go Aga skończy, a kolejny będzie jak go skończymy, o to chyba Nie, tak. najpierw będzie horror cielesny, bo ja swój jeszcze będę długo męczyć. O kurczę, to... No, to, to, no ja, to, ja już to, od początku to, to. tak mówiłam, że tak będzie. Dobra, lecimy dalej. I teraz dopiero szczere pytanie, bo to było nieszczere. Czy lubicie brać udział we wszelkich fejsowych awanturach? O tak, teraz będzie szczere pytanie. Główno burzach i kłótniach dotyczących polskiego horroru. Po prostu uwielbiamy. Nie, oczywiście, tak. że nie, nie lubimy. No. One no same się tworzą. Ale to, nie, nie to naprawdę, miało, ja zawsze mam miało, tak. Było, miało, było cztery pytanie, to oczekujemy cztery odpowiedzi. A to, nie, no to, ja ale to mówię w ogóle szczerze. to nie było do mnie pytanie? Zawsze, zawsze dobra, to później ty powiesz, najpierw ja, bo zapomnę. Tobie. Ja widzę zaczątek główno burzy, myślę sobie, nie, nie odezwę się, nie, nie odezwę się, nie, a pamiętajcie, że ja pracuję w domu, więc ciągle Face jest włączony i w ogóle masakra, wszystko widzę i jeszcze mi powiadomienia napierdalają. Ups, miał nie przeklinać. I myślę sobie, nie nie, nie, nie odezwę się. Jeszcze chłopakom piszę na privie, ale chłopaki, ale nie odzywamy się w ogóle, nic, no nie, niech to umrze, ta gówno burza, nic się nie dzieje. Po czym oczywiście zawsze ktoś tak napisze jakieś takie zdanie, że prosto do nas yy, albo do mnie, że po prostu muszę odpowiedzieć, bo no bo się nie da. No jak już odpowiesz na jedną rzecz, to już koniec, nie? To już jest kaplica. To już musisz, nie możesz udawać, że nie, że, że nie widziałaś tego. Zanim, zanim oddamy głos na pół godziny Szymasowi, to ja będę odpowiadać <śmiech> Może Szymas Solówkę jeszcze dograsz. <śmiech> ja, ja o tyle nie lubię, że z, ja od któregoś momentu zauważyłem, że w tego rodzaju dyskusjach podstawowy problem polega na tym, że to nie jest dyskusja. W tym sensie, że tak, to jest no. takie bardzo często rozmowa obok siebie i to mnie najbardziej boli w tym wszystkim, że ja czasami widzę jakiś tekst, czy jakiś artykuł, który teoretycznie od razu pachnie właśnie jakąś aferką i, i jakąś taką dysputą, tylko mi się coraz rzadziej chce odzywać na przykład w określonym temacie, bo, bo po prostu też od razu na dzień dobry takie mam poczucie, że usłyszymy te same argumenty po obu stronach i tak na dobrą sprawę bardzo często te rozmowy do niczego nie prowadzą i oczywiście to nie jest tak, że rozmowa musi się skończyć jakąś konkluzją i wypracowaniem wspólnego kompromisu, no ale, ale też no, jeżeli rozmawiamy piąty, dziesiąty raz na ten sam albo podobny temat i, i w zasadzie widzimy, że no, nadal się rozmijamy, no to już, to już mówię za którymś razem to już tak troszeczkę mi się odechciewa i tylko czasami właśnie tak jak wspomniałaś, że pojawi się jakieś zdanie, takie zdanie-katalizator, jak ja to mówię, tak. które po prostu już niestety nie pozwala przejść obojętnie i na przykład aktywuje w mózgu jakieś przekładki. A też ludzie często oznaczają po prostu nas w pisach. Znaczy w sensie ja już miałam kilka razy sytuację, że nie chciałam brać części udziału, ale ktoś mnie oznaczył, bo się odnosił do mnie. No to, nie wiem, no jedni uważają, że to jest z grzeczności, a ja się zastanawiam czasami, dlaczego ludzie się tak oznaczają. Bo mam wrażenie, że chyba ludzie lubią te ja lubię. O, tam wszyscy będą gadać, że nie lubią, tak naprawdę lubią i taka jest. Ja prawda. lubię, ja mogę powiedzieć, że ja lubię, to są takie szczere, proste emocje. Ludzie a ty tylko siedzisz privie i szydzisz, a nigdy nie bierzesz no, ale... udziału. Tam. Nie, bo ja, bo ja mam tylko jeden problem z nimi, tak naprawdę. Ja nienawidzę odpowiadać na długie posty. I uważam, no, że po prostu taka kłótnia powinna się składać z krótkich postów, bo jak ja mam odpowiedzieć na. Postaw, w którym ktoś, znaczy bo to posty, posty, no to się na Facebooku wszystko dzieje, nie? Ja nienawidzę, jak ktoś porusza kilka kwestii naraz i ja bym się musiał odnieść do wszystkich naraz. I wtedy się gubię i rezygnuję i przestaję pisać. I taki mam znaczy tym ja problem, bym, ale, ja ale potem to przepadam. Ja bym chciała wystosować taki specjalny około urodzinowy apel do całego środowiska polskiej grozy, żeby się już więcej nie kłócić, bo ja potem mam zaległości w pracy. <głosy> No. I dobra, ja poza tym ja, ja tylko ja chciałem powiedzieć, że ja jest bardzo jestem spokojnym człowiekiem. Ja nie żywię na dłuższą metę do nikogo jakichś tam specjalnie złych uczuć, więc dla mnie to jest takie Ja też, ja też, jestem, bardzo, ja też jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Tylko to nie widać w moich postach, bo mam ostry język, ale robiłam sobie badania, robiłam sobie kortyzol i mi wyszło, że jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Dobra, lecimy dalej, czy ktoś jeszcze. No, nie suma... przejmujcie się, do widzenia. Ja się rozłączam w tym momencie z wami. Dobra, Szymas nie jest spokojnym człowiekiem, Szymas yy, ma poręgły. Dobra, Szymas, okay. no to słuchamy cię. Tegas! się oddechu? Znaczy nie, wy dużo ważnych kwestii w tym kontekście, bo właśnie Piotr tak pyta, czy lubicie, nie? ale przecież to nie jest kwestia lubienia, to nie jest tak, że się wyczekuje czegoś takiego, po prostu czasem coś cię tak wkurzy, że się angażujesz w tę dyskusję, albo ktoś cię właśnie wywoła personalnie. Ja pierwszy raz wziąłem udział w czymś rodzaju gówno burzy, gdy jeszcze nie byłem w ogóle karpiem, jeżeli chodzi o grozę, bo to była dyskusja z Magdą Kałużyńską, która opowiadała głupoty o światach grozy, i między innymi o moim referacie. Nie było jej tam, przeinaczała fakty, zrobiła właśnie główno burzę, no i sorry, ale jak ktoś mi wciska kit, no to czułem się w obowiązku zareagować. Potem zrobiła się awantura wokół Nagrody Grabińskiego i to też się zrobiło nagle tak bardzo szybko osobiste, bo nagle się okazało, że nie wiem... Michał Stonawski podkreśla swoje zasługi, jednocześnie mówi, że nikt inny, nikt, kto nie jest związany z polską grozą, niczego nie robi dla chorogów. Absolutnie niczego. No to się wkurzyłem i się zaczęło, tak? Od posta do posta. Potem, Kurde. nie wiem, Maciejewski kazał mi się, za przeproszeniem, chęć dożyć i się rozwinęło, rozwinęło, no i się zrobiła głównoburza na Czy dwa tygodnie. ty chcesz tygodnie. teraz wszystkie te głównoburze jeszcze raz przerabiać? Nie wszystkie. ale wiecie, Tylko pierwsze dziesięć. Szpila personalna i nagle bum, zaczyna się dyskusja i tak jak Paweł mówi, wtedy były posty na stronę A4. Ja pisałem kilka godzin dziennie właśnie odpowiedzi na to i dlatego też może przez to, to ci Piotrek zapadło w pamięć, potem znowu trochę wokół NSG, jak się tam ten formularz wywalił, ja no dostępa no f... na za zwracanie uwagi i tak dalej, ale to tak naprawdę było w sumie kilka sytuacji, to po pierwsze, a po drugie mam wrażenie, że w gruncie rzeczy masa aferek, takich mniejszych czy większych, mnie ominęła, masa sporów, ja je totalnie zignorowałem, bo nie wiem, no na przykład jak był ten spór o to, co jest lepsze, czy groza ekstremalna, czy ta bardziej tradycyjna, klasyczna opowieści o duchach, no to to mnie nie dotykało osobiście i przeczytałem sobie, co tam się działo i tyle minęło. I nawet wy się czasami śmiejecie też, nie? Że jak coś się dzieje, to jak mnie nie ma przykąpie, że wrócę i będzie afera. <grym> <grym> Zazwyczaj Że karmi są kłótliwe. No to ja może też zaznaczę, że tak jak właśnie przy tej pierwszej nawet nie byłem w CN, to przy kolejnych też po prostu czułem, że ktoś pisze, nie wiem, nieprawdę, wciska mi kit, czy też w jakiś sposób mm, zarzuca mi coś, no to wtedy się angażuję i tyle. Może czasem z czymś przesadziłem, wy też mi czasami mówicie, że Szyma, to mogłeś tego czy tamtego nie pisać, ale życie, emocje robią swoje, pisze we własnym imieniu i to nie jest właśnie lubienie gównobusz, ale jak ktoś no zarzucam mi coś, no to ja się wkurzam i odpowiadam. Tyle, no. Ja, wydaje mi się, Zresztą... że czasem to nie jest tak, że ktoś ci mówi, że źle, że coś napisałeś, tylko na przykład Aga cię prosi, Szymas, proszę nie, nie pisz tego. Ja. No tak też często <laughs> bywa. Albo Szymas, weź to może jeszcze, usuń. I <laughs> jeszcze Piotr, przecież w sumie to ja nie wiem, czy ty nie masz większego jakiegoś procentowego udziału w tych dyskusjach, bo ja mam wrażenie, że we wszystkich, w których ja brałem udział, to ty tam też byłeś i czasem nawet razem albo się kłóciliśmy po jednej stronie barykady, albo po przeciwnych, a dodatkowo jeszcze było kilka, w których ty się wypowiadałeś, a ja je olałem, więc wiesz. Ale wiecie, ale to jest w sumie też fajna rzecz, że tak jak powiedziałeś, że czasem się te strony barykad też zmieniają i moim zdaniem to jest no. fajne w tych dyskusjach, nie? robią się różne obozy ludzie się angażują w to i no, ja też nie ma co do tego podchodzić jakoś tak mega osobiście na dłuższą metę. Nie? żeby tam się na kogoś obrażać. co się dzieje, to można się pokłócić i tyle. Tak, ale właśnie też nawet jak ja to wymieniłem, tam nie wiem, to jak wtedy, tak jak mówię, na przykład Maciejewski kazał nam się żyć, no to... Co się stało? <grymne> Jeszcze za trzy razy powtórz to, naprawdę. Jeszcze <grymne> za mało powiedziałeś za <grymne> Nie, ale... <grymne> kontynuując wątek, no to była niemiła sytuacja, tak zrobiła się niefajnie, ale w gruncie rzeczy to jest też dobre w gównoburzach, że jak te emocje opadają, to to się przestaje robić ważne, nie? Że teraz to nie jest tak, że jakbym zobaczył się z Masiejews byśmy sobie od razu dali w twarz na przykład tylko, no o ile byśmy nie weszli na jakiś pewnie żąski temat, no to pewnie można by spokojnie też pogadać. No, dokładnie. Zawsze się piwa na, napisać można. No to co? Kolejny. Yy, dobra, jeszcze... O, Piotr tu właśnie dużo pytań nam zadał. Yy, kolejne pytanie. Dlaczego jest tak dużo niehorrorowych rzeczy? Przede wszystkim kryminału na karpę. Yy, to znaczy, jeśli chodzi o kryminał, to kryminał na karpę był od zawsze. I to zawsze jakaś taka była tradycja, że on był po prostu częścią tego, o czym mówimy. I mam wrażenie, że troszkę od czasu, jak yy, Taklem, czyli... Yy, Rafał Chojnacki, jak e, przestał pisać na Karpę i skupił się na swoim serwisie o sz, skandynawskiej, ogólnie e, skandynawskim kryminale, to tego było troszkę mniej, no bo on jednak był taką siłą, która to nakręcała. A tak po prostu nie wiem. No to jest, Ja myślę, że tu Aga by mogła coś powiedzieć na temat tego po, pojęcia, o którym kiedyś mówiłaś, czyli Gothic, w które po prostu jest to <śmiech> coś, coś, co definiuje Karpę i ten kryminał po prostu tam pasuje. To znaczy, jeżeli chodzi o, o to pojęcie, to ja kiedyś napiszę jakiś tam felieton. Miałam go napisać tak za trzy miesiące temu, <grymnie> razem z biuletynem. Ale kiedyś napiszę. Ale ogólnie no mam wrażenie, że kryminał to był chyba od... Nie, od zawsze to nie, bo na początku miał być tylko horror, ale, ale szybko został otwarty ten pokój kryminalny. I czy ostatnio jest więcej kryminału? szczerze mówiąc, to nie zauważyłam wrażenie, że go jest cały czas tyle samo. A może, jest, może się wydaje przez to, że jest dużo podcastów o tej serii z Richerem. Kurde, po tym Mando mi napisze, jak przesłucha ten podcast, że co, mam już nie nagrywać? Ludzie mają jakieś wąty? Ale nie, no to, to tylko takie wrażenie. Mi się wydaje, że jest tyle samo. Nie, zupełnie nie. A jeżeli nawet jest więcej, to za pół roku będzie go znowu mniej, bo to po prostu tak wychodzi, to nie jest coś, co my planujemy, no jest i tyle. A no, poza, to właśnie, nie wydaje tym mi się, też, żebym była w stanie powiedzieć. A poza tym to też jest powodu. trochę w te pokłosie tego, co ja mówiłem, że każdy z nas ma określone preferencje czytelnicze i zainteresowania, bo dla mnie kryminał to była taka jakby troszeczkę przepustka dla horroru, bo ja zaczynałem właśnie od kryminałów i bardzo szybko wskoczyłem w tą półkę horrorową i tak już zostało, więc na przykład mimo, że ostatnio o kryminałach raczej nie piszę, to przecież właśnie moje początki na karpenoktem, to często były kryminały i, i ja nadal te, te, takie książki czytam i pewnie się pojawiać błędą tak jak na przykład komiksy które gdzieś tam zahaczają właśnie o grozę, czy o kryminał, czy, czy cokolwiek innego, bo to też się może czasami wydawać czytelnikom czy słuchaczom dziwne, że my na przykład rozmawiamy o czymś takim jak komiks niegodnym, a, a przecież no to bardziej się liczy tematyka jakaś tam poruszana, klimat i tak dalej, tak a nie tylko właśnie samo, samo medium czy sam gatunek, no bo. W kryminałach też są przecież rzeczy wartościowe i to, to nie jest tak, że to są tylko zwykłe czytadła. Chociaż też się takowe przecież na gmin nie zdarzają. Ale jeszcze muszę dodać do taką jedną rzecz. Karpenoktem nigdy nie było tylko horrorze. Tak naprawdę przez te 13 lat były nawet momenty, kiedy w ogóle już mieliśmy taki mieszmasz gatunkowy. Potem to się bardziej skrystalizowało. Jednak staramy się nie mieszać zbyt wiele, żeby ten profil gatunkowy był dosyć wyraźny, natomiast nigdy nie jest tak, że, że my tylko o horrorze gadamy, tak? Bo po prostu my nie czytamy tylko horroru i tak naprawdę Karpę Noctem mówi o tym, co nas interesuje, no. Ale właśnie mnie to pytanie też trochę zdziwiło, bo ja, gdy jeszcze was nie znałem, w sensie was osobiście, ale znałem Karpę, to też, gdy pisałem do znajomych w sprawie tego, co się u was pokazywało, to zawsze pisałem, że to jest karpę Noctem, tak? Ta największa polska stronie o horrorze literackim, kryminale i thrillerze. I ja zawsze wymieniałem no. te trzy rzeczy. Od zawsze jakoś tak. Ja to mam wyryte, nawet teraz, jak mam jakieś wystąpienia publiczne i wspominam o karpie, to ja też zawsze używam tych trzech konwencji. Tak, nawet jest je. we wszystkich opisach i tak dalej. Jeżeli gdzieś tam e, jest inaczej napisane, to, to nie wiem, to może przypadek, a może akurat w innym kontekście, czy coś. No ale generalnie Karpa to są te trzy, trzy gatunki. No i plus sporo pokrewnych rzeczy, tak? Znaczy mi się też wydaje, że w tym momencie moim zdaniem jest tego kryminału, czy aż thrillera to już w ogóle jest mniej niż było kiedyś, może właśnie poza serią Mando. E, ale to wynika z tego, że właśnie Aktualnie w redakcji nie ma chyba nikogo, kto by w tym momencie miał jakiegoś takiego mega hopla na tym gatunku, na, na, na, na punkcie tego gatunku. Tak, ja na przykład to, kiedyś to się... czytałam więcej kryminałów, mhm. a teraz już prawie w ogóle. Tak, ja na przykład mam w tej chwili tak, że jeśli wyjdzie nowa, nowa powieść Kalentowta, to ona u mnie w ogóle wskakuje totalnie przed wszystko inne w kolejce i mogę ją czytać właściwie w momencie, jak ją wyjmę z przesyłki. Kiedyś miałem takiego hopla na punkcie Krajewskiego i jego Breslau, no w tej chwili to już mi się strasznie przejadło i ostatnich jego książek już na, nawet po nie nie sięgam, może kiedyś to hurtem sobie połknę. Ale po prostu w tej chwili jakoś nie czuję większego zainteresowania jakby tym gatunkiem, czy gatunkami. Jak mi wróci, to będę o tym pisał więcej. Jak, jeśli się kiedyś zdarzy, że nie wiem, że do redakcji w jakiś sposób dołączy ktoś, kto będzie tego czyta, będzie to u niego jakby w przewadze. No to będzie o tym jeszcze więcej. I jakby nie wiem, moim zdaniem to są rzeczy, które bardzo się ze sobą łączą, one się przenikają i totalnie nie ma z tym problemu. No i w sumie. Y tak jak patrzę na te pytania, to na następne już odpowiedzieliśmy na pytanie Sebastiana, dlaczego więcej gadamy niż piszemy. No i zostało nam pytanie Mando. Mando nas pyta, co jest według nas lepsze, mieć parówki zamiast palców czy pocić się majonezem? Czy zastanowiliście się w domu nad tym pytaniem? Bo to jedyne pytanie, do którego się naprawdę przygotowaliśmy. Przeprowadziliśmy bardzo długą dyskusję na fejsie na ten temat. Ja jestem stuprocentowo pewien, że. Znaczy ja już y, oczywiście deklaruję, że to musiałyby być, by być jakieś parówki sojowe, tudzież majonez, taki roślinny? i Ja bym wybrał majonez. To jest zdecydowanie. No ja zdecydowanie w bym wybrał parówki. Bym ci to przypomniał. <głosy> ja chcę parówki i tyle. Jeszcze umówiliśmy się, że palce odrastają, więc tak, ja chcę parówki. parówki Będzie odrastają. bolało, ale trudno. Trzy, trzy. Ale... Nie 1. no, parówki, parówki one odrastają, ale one nie mają zakończeń nerwowych, więc wiesz, jest Mando karam... mówił, że mają. Że A boli Mando jak odwiera. <głos> <głos> Mando się nie zna. Ja... Tak, odrastają, ale nie boli. Zresztą... Nie mają, za... ale, ale mają jakieś. mamy nad nimi kontrolę, czy one sobie zwisają tylko. A właśnie to jest problem, ale mi się wydaje, że. To się, że byłeś, pagówek, przyjąć... Czy to są palce z parówek, czy parówki zamiast palców? Bo trzeba, to jest Trzeba przyjąć, że jesteś w stanie zamiast nimi palc. obsługiwać klawiaturę, ale jesteś w stanie też je zjeść bez problemu. Ale to ja bym mógł je jeść i tymi kniechciami obsługiwać klawiaturę <grym> Albo kupić sobie protezę i zjeść sobie na śniadanie parówki. Z maj... no, ja już mówiłam, że to miałam ja mam taką teorię, że w parze jedno powinno mieć parówki, a drugie majonez. Wtedy jest, wiesz, taka. Byśmy się tak łączyli w pary i. Małżeństwa, nie byłoby rozwodów, nie? Jakby były parówki i majonezy. I wiesz, że damy Byłyby ktoś małżeństwa homokulinarne? kulinagne się. Nie, nie mieliśmy o o nie. Nie, mówić zbyt długo. <śmiech> Ale no dobra, bo tutaj się też Myślałam, jemczym, myślałam że... że po całej tej dyskusji już tylko odpowiemy i staramy Ale rozpętała się gówno burza ale w środowisku. Ja widzę, że nie. ja, ja, ja powiem, myślę, że... w tej chwili zauważyłem dużą przewagę tego majonezu dla mnie, bo jeśli ja bym go musiał produkować, to ja bym nie musiał się odchudzać. Majonez A, A to jest w tej sprawie santusz, nie? A? Czyli, czyli faktycznie wtedy człowiek bo teraz się mówi, że trzeba się spościć, żeby schudnąć, ale wtedy to by była prawda. No. Rzeczywiście. A. -a. Ale to widzisz, wtedy kurde, jak już to się tak wydaje fajne, póki jesteśmy grubasami, ale potem trzeba by było nieźle w lato wpierdalać dużo rzeczy, żeby żeby no, ja, ja nie widzę w tym problemu. Nie, no ja trochę widzę, nie? <laughs> może by, byśmy ten majonez potem wpieprzeli. Na bieżąco, żeby, żeby wiesz, sobie nadrobić kalorie. No jak ktoś się dużo poci, może być ciężko. Wiesz, i żołądek nie wiem, czy by radę w lato. A jak ktoś mieszka w jakichś ciepłych krajach, no, może być ciężko. Dobra, y, kończmy już. Chyba, że ktoś jeszcze... Ale w ogóle pominaliśmy pytań... jedno pytanie. Jakie? Od Piotrka. Y, jest u was dużo podcastów publicystycznych i... A nie, wiem. A. A, to Piotra Borowca, faktycznie. Czy jest u was dużo podcastów publicystycznych... Y i fajnie, ale czy zrezygnowaliście już z takiej pisanej znaczy to trochę śmiesznie wyszło, bo Piotrek zadał to pytanie, nie wiem w zeszłym tygodniu, a ja w tym samym czasie kończyłam długi artykuł <grym> pisany na, na Karpę i w sumie tak wyszło, że, że trochę odpowiedziałam mu na pytanie <grym> nie, no oczywiście planujemy, no przecież tak naprawdę planujemy cały czas te biuletyny, nie, więc tam będzie już w ogóle dużo pisania, bo nie zamierzamy nagrywać biuletynów no tylko prawda jest taka, że jednak łatwiej coś takiego y, dłuższego przygotować na jednak nagrać. Tak? Zresztą nam się strasznie spodobała ta forma dyskusji y, y, na temat różnych utworów i gdybyśmy mieli zamiast tego coś pisać na, te, na ten temat, to byłoby ciężko. Taki wielogłos. to rozmawialiśmy w sumie już o tym. Tak, no i znaczy ja mogę dodać, że ja po prostu, żeby cokolwiek takiego poza recenzją napisać samodzielnie, potrzebowałbym bardzo dużo czasu w tej chwili. Raz, że mam pracę, a dwa, że po prostu jak jakiś temat mnie interesuje, to on zazwyczaj jest dla mnie dosyć trudny. I żeby w niego wejść, musiałbym przeczytać, nie wiem, pewnie z 15 książek, przemyśleć to, a później dopiero zacząć pisać. I na taki tekst zeszło mi po prostu bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Więc... Wystarczy, że opo opowiedz w ogóle jak przygotowujesz się do A. topki opowiadań z horrorem cielesnym. Ja myślę, że to idealnie no tak, tak. da naszym ja... czytelnikom skalę. Tak, już chyba od pół roku właśnie przygotowuję topkę <śmiech> y, utworów z horrorem cielesnym w klasyce grozy. I to jest na tyle fajny temat, że postanowiłem, że muszę przeczytać te wszystkie opowiadania, które tam chcę umieścić, ale nie wszystkie czytałem w ogóle do tej pory. I nie wszystkich autorów, których mniej więcej kojarzę z tym horrorem cielesnym, więc muszę ich przeczytać. A nie mogę przeczytać też jednego opowiadania, bo może się okazać, że inne będzie bardziej cielesnym horrorem. Także no kiedyś, kiedyś to powstanie i to tak... No, na razie to się tak troszkę zdarza z przypadku, że co ostatnio nie, nie pamiętam co czytałem. Jak, jak, jak, jak, jakiegoś autora, nie wiem, powiedzmy tego Lovecrafta jakoś przeczytałem z innego powodu i tak, o, trafiło mi do topki. No i to, a, a też nie chcę, żeby ona była krótka. <grych> Także to, to no, będzie trwać długo. Ale będzie przez to lepsze. No i, i właśnie tak to wygląda. Ale ogólnie to planujemy jak najbardziej. Ja nawet chciałam i tak z pół roku temu koło Pyrkonu to tak sobie myślałam. tak tam nakręciłam trochę na pisania takiej rzeczy, Mm, nie, że tak formalnie, nie, że konkretnie recenzje na jeden temat, na tema, znaczy na temat jednej, jednego utworu, tylko żeby właśnie jakieś przekrojówki robić albo na jakiś zadany temat, albo jakieś felietony, tak jak mówiłam o tym Gothic Fiction. No i wyszło jak wyszło, nie? Biuletyn się tworzy. Biuletyn się tworzy. W sumie jak się przygotowujemy do prelekcji, to też trochę tak jakby to też jest taka swego rodzaju publicystyka pisana, przy, przynajmniej ja sobie zapisałam, zapisałam wszystko do horroru cielesnego, no i miał być z tego też drugi biuletyn no, także także no, no chęci są tylko praktyka wygląda jak wygląda no. tak naprawdę to na podcasty się umawiamy na konkretny termin i dlatego nam najłatwiej chyba pilnować tych terminów bo jak się robi coś samemu to zawsze łatwo to odłożyć no A, i jednak research się... o jednym opowiadaniu, gdy jeszcze wiemy, że trzy inne osoby też zrobią taki research, jest prostszy niż do jakiegoś wielkiego tematu, nie? No, który no. się w pojedynkę jednak no chce No i faktycznie no, no nakręcamy się, tak? Jest konkretny termin, umawiamy się, nie możemy tego przekładać w kółko, bo każdy bożery ma dzieci, bo szymas ma 15 jakiś tam tu praca, a tu coś tam, jakieś wystąpienie i nie wiadomo co innego i po prostu nie możemy przekładać tego, i więc sprężamy się, nagrywamy i jest. A, a i tak czasami, nawet przy takich małych tematach, my to musimy przełożyć, nawet i o tydzień czy coś, nie? Bo no. właśnie nie da się, bo coś się dzieje. No, no zresztą już dwa z dwóch podcastów wypadłam, mnie Bo coś, coś mi tam wyskoczyło w ostatniej chwili. No właśnie. Poszłam zbroję. Wyszyłam zbroję. Wyszyłam zbroję. O. Dobra, czy coś jeszcze chcemy dodać do czegokolwiek do z pytań? Tego cieszymy, cieszymy się, że nie musieliśmy wymyślać swoich własnych pytań pod, pod, pod pozorem, że na przykład Stanisław Poniedziałek przysłał nam takie pytanie na priwa, na priwa tutaj w temacie i że przez pół godziny musieliśmy się produkować, nie, tylko ja... że faktycznie tych pytań trochę się pojawiło. Dziękuję bardzo. Ja od początku ja od początku mówiłam, że my nie będziemy wymyślać pytań, tylko po prostu będziemy na żywioł. Przecież my przez połowę czasu co żeśmy tak bardzo różnie odpowiadali na pytania i tak było dużo tematów. No ja chciałem tylko powiedzieć, że mi jest przykro, że te intymne pytania od Krzyśka nie przyszły. No, Bo ja czekałem, ze taki zestresowany, już chcieliśmy... się tym majonezem pociłem, nie? A tu. A chcieliśmy ci zadać jakieś pytania, że niby ktoś tam wysłał maila, czy coś tam, ale chłopaki nie chcieli. A to macie jeszcze jakiś czat, w którym mnie nie ma? Wspólny? Czy... No. Tym wychodzę po raz drugi w ciągu jednej rozmowy. <laughs> nazywa się, się BezSzymasa. Lepszy czar. Lepszy. Większe karpie. Dobra. Dobra, kończymy no Ja myślę, że szkońc... po prostu też dzięki Bogusia, dzięki maszynisty, dzięki Wojtek Piotr, Seba i Mando zapytania. Co fajnie... Mando, dzięki. <śmiech> tak. Fajnie, fajnie, że zadaliśmy, zadaliście, fajnie, że mogliśmy odpowiedzieć. Fajnie. fajnie. Szkoda, że w ogóle. No. Nie można sobie tak na żywo się połączyć z kilkoma osobami, z czytelnikami. Można na fejsie widzicie, jakbyśmy mieli kamery jakbyśmy mieszkali w jednym mieście, to byśmy zrobili live'a. I nikt by nie przyszedł. <głos> <głos> I byłoby śmieszne. Możemy poprosić następnym razem, by ludzie nam przesłali krótkie pytania audio na udawstki, każdy może zainstalować czy nagrać tak, im telefony. na pewno to zrobią. <głos> Szymas wszystkie tak nagra, jak, tylko zmieni tak głos. Jak... Tak jak na konkurs podcastowy, tylko Szymas nagrał. A nie, był jeszcze jakiś koleż innym razem nagrał no, coś. Nie pamiętam go, jak się nazywał, ale był inny. Chyba, że to był Szymas, tego się ukrywał. Pod pseudonim. Dobra, kończymy panowie, bo, bo już godzina minęła i w sumie. No. No Jakby dobra, to... by ktoś jeszcze miał jakieś pytania takie. No to można w komentarzach, tam, bo być może powiedzieliśmy coś takiego, co was zastanowiło, albo chcecie coś dodatkowego jeszcze zapytać. To w dwustym podcaście się... odpowiem. To w następnym, tak, w następnym podcaście, który znowu to trwał Nie, tak naprawdę tak gadamy na luzie, bo w sumie i tak tylko hardco, hardcore przesłuchają ten podcast, czyli pięć osób. No. Albo Szymas będzie klikał cały czas, żeby statystyki podnieść. To co? To Masz dzięki. robić tak czasami, prawda? No. O, dobra, Jerry, czy Jerry jest naj... Dobra, nieważne. Nie. Jakby co to... zanim zabrniemy za daleko. Dobra, nie. <ważne. grystanie> dobra, dzięki <nie> wszystkim <ważne>. za pytania, dzięki za wysłuchanie tego godzinnego podcastu i do następnego. Dzięki, do Trzymajcie usłyszenia. się. Cześć wszystkim. Cześć, cześć. Thank you